Studio Wyborcze Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Witamy Państwa. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce i w krajach bloku wschodniego. Przyniosły zwycięstwo stronie solidarnościowej. Dzień później w Warszawie pod ambasadą chińską manifestacja przeciwko brutalnej pacyfikacji demonstracji studentów na placu Tiananmen w Pekinie. Radio BBC relacjonowało. Władze chińskie podały, że około 300 osób poniosło śmierć i twierdzą, że większość ofiar to żołnierze. Parlamentarzyści Solidarności utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny pod przewodnictwem Bronisława Gerenka. Demonstracja oponentów Okrągłego Stołu sprzeciwiająca się wyborowi generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Lipcowy artykuł w Gazecie Wyborczej autorstwa Adama Michnika. Wasz prezydent, nasz premier. Polskę odwiedził prezydent USA George Bush. Prezydentem na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. 19 lipca 1989 roku Wojciech Jaruzelski został wybrany prezydentem Polski. Myśmy się umówili, że prezydent będzie reprezentował koalicję rządową. Na stanowisku pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego zastąpił go Mieczysław Rakowski. Sierpniowy kryzys z powodu niemożności sformowania rządu przez Czesława Kiszczaka, Lech Wałęsa, ludowiec Roman Malinowski oraz przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Juźwiak porozumieli się w sprawie utworzenia rządu odpowiedzialności narodowej. Tę misję otrzymał Tadeusz Mazowiecki. 24 sierpnia nowy premier, pierwszy niekomunistyczny szef rządu w Europie Wschodniej od ponad 40 lat w swoim przemówieniu sejmowym stwierdził Przeszłość odkreślamy grubą linią. We wrześniu generał Czesław Kiszczak na czele MSW, generał Florian Siwicki na czele MON. Wicepremierem i ministrem finansów Leszek Balcerowicz, odpowiedzialny za kosztowny społecznie plan reformy gospodarki, opanowanie inflacji, oszczędności budżetowe, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, plan zwany Planem Balcerowicza. Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów, rozwiązanie ZOMO, jesienią początek niszczenia akt MSW i służb wojskowych, bierność władz. W październiku Polska zwróciła się z prośbą do ZSRR o wszczęcie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej 1940 roku i wyjaśnienia okoliczności procesu 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie w 1945 roku. Protest górników z powodu wzrostu cen artykułów spożywczych po zniesieniu dotacji do żywności. Premier Mazowiecki w Rzymie i Watykanie, miesiąc później w Moskwie, gdzie zapewnił o niezbędności Sojuszu Polsko-Radzieckiego bez względu na zmienione okoliczności. 28 października aktorka Joanna Szczepkowska powiedziała w telewizji polskiej. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Na początku listopada Polska odwiedził kanclerz RFN Helmut Kohl. Słynna msza w Krzyżowej na Śląsku gestem pojednania obu narodów. In eine gute, abyśmy poszli w kierunku dobrej, pokojowej przyszłości dla naszych narodów. Chcemy z tej mszy świętej zabrać poczucie braterstwa. Wizyta skrócona na wieść o spontanicznym rozbieraniu muru berlińskiego. Tymczasem Lech Wałęsa z wizytą w Kanadzie, USA i Wenezueli. W amerykańskim kongresie wygłosił przemówienie rozpoczynające się słowami, które przeszły do historii. My naród. W grudniu został rozebrany pomnik Lenina w Nowej Hucie, w rocznicę stanu wojennego w kilku miastach demonstracje z paleniem kukły generała Jaruzelskiego i żądaniem ustąpienia prezydenta. 29 grudnia 1989 roku formalny koniec PRL. Zmieniono nazwę państwa na rzecz Pospolitą Polską. PZPR przestała pełnić przewodnią rolę. Zapisano swobodę tworzenia partii politycznych. Wcześniej powstaje PSL nawiązujące do tego Mikołajczykowskiego, także Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe Wiesława Krzanowskiego, a ZSL przekształciło się w PSL Odrodzenie. To był początek partyjnego boomu w Polsce. Dziś o wydarzeniach w naszym kraju od czerwca do grudnia 1989 roku, kiedy Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, papież kanonizował brata Alberta.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 Jerzy Breitkopf, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej. W kraju powołanych zostało 22 291 obwodowych komisji wyborczych. Ich pracy towarzyszy 121 tysięcy mężów zaufania, a więc akt głosowania przebiegać będzie w pełni pod społeczną kontrolą. Zaczynamy okres wolności i pół wolności wyborami 4 czerwca, panie profesorze. Niezależnie, jakby je nazywać, to przełom w historii najnowszej Polski? Z pewnością tak. Przełom miał być kontrolowany zgodnie z wcześniejszymi umowami zawartymi przy okrągłym stole, które wyznaczały no, bardzo ściśle ograniczone miejsce dla tej reprezentacji społecznej, która miała być niezależna od rozporządzeń starego układu władzy, ten zakres wolności czy półwolności, jak pani redaktor to półżartem, żartem, pół serio przecież określiła, można precyzyjnie wskazać, to było 161 mandatów na 460, jakie było do obsadzenia w Sejmie i to, co sprawiło, że... Układ Okrągłego Stołu przerodził się w rzeczywisty przełom, że wymknął się niejako 4 czerwca na chwilę spod kontroli tych, którzy ten układ zawierali, zarówno ze strony opozycyjnej, jak i ze strony partyjno-rządowej, był wynik wyborów. 4 czerwca przy stosunkowo nie tak dużej frekwencji, 62,3%, co było pewnego rodzaju zaskoczeniem, spodziewano się wtedy, że ludzie tłumniej ruszą do urn wyborczych, ten wynik i tak pozostaje jednym z najlepszych w skali wszystkich kolejnych wyborów w Polsce po 1989 roku. Ale też trzeba i to powiedzieć, co pani redaktor we wstępie do naszej dzisiejszej audycji przypomniała, że przecież odbywały się manifestacje ugrupowań, które sprzeciwiały się temu kontraktowemu wyborowi ograniczonemu w swoim demokratycznym charakterze, i część ludzi świadomie nie poszła do wyborów, bojkotując je jako właśnie nie w pełni wolne. Wracając do sedna rzeczy, spośród tych 62,3% obywateli, którzy poszli do wyborów, miażdżąca większość oddała swoje głosy na kandydatów solidarnościowych, bo takich wtedy powszechnie nazywano. Jeśli uda nam się obsadzić te wszystkie miejsca w Sejmie i w Senacie... w Bujak. To jest to gwarancja, że będziemy polityczne konflikty rozgrywać właśnie w Sejmie i w Senacie. W tej pierwszej turze wyborczej obsadzono od razu 160 ze 161 mandatów, jakie mogły przypaść stronie solidarnościowej. Tymczasem strona partyjno-rządowa, więc PZPR, ZSL... SD i drobniejsze formacje satelickie obsadziły w tej pierwszej turze wyborczej zaledwie trzy mandaty. Proszę sobie wyobrazić tę skalę porównawczą. 160 mandatów obsadzonych w pierwszej turze przez Solidarność i trzy przez stronę partyjną. No to był szok. Pokazywała skalę niepopularności władzy. Moment triumfu, można tak powiedzieć, solidarnościowego elektoratu postawił przed jego reprezentacją polityczną, przed obywatelskimi komitetami politycznymi, dylemat, czy korzystać z tego poparcia, iść za ciosem wyrażonym w pokojowy sposób, demokratycznie przez obywateli, czy trzymać się wiernie litery wcześniejszej umowy. Jedyna pocieszająca wiadomość, jaką miał generał Kiszczak, jako konstruktor rządowy umowy Okrągłego Stołu, kiedy 5 czerwca omawiał na posiedzeniu sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR wyniki wyborów, ta jedyna pocieszająca wiadomość brzmiała tak. Strona Solidarnościowa jest zaszokowana zwycięstwem i nie wie co z nim zrobić. A więc to dawało nadzieję dotychczasowej władzy, że uda się jednak utrzymać kontrakt Okrągłego Stołu i że nie zostanie zmieciona taką pokojową rewolucją, jakiej sygnałem mogła być właśnie wola wyrażona przez wyborców 4 czerwca. I rzeczywiście już 5 czerwca pojawiły się takie głosy bardzo wyraźnie tonujące nastroje triumfalne, czy zwycięskie, czy radosne po stronie Solidarnościowej. Głosy wypowiedziane przez głównych rzeczników OKP profesora Bronisława Geremka, Janusza Onyszkiewicza, którzy podkreślali, że trzeba dotrzymać umów okrągłego stołu. 6 czerwca odbyło się spotkanie Bronisława Geremka jako kierującego pracami OKP razem z Tadeuszem Mazowieckim. Spotkali się z generałem Kiszczakiem, Stanisławem Cioskiem i Andrzejem Gdulą głównymi negocjatorami strony partyjno-rządowej, by zapewnić, że nie chcą wykorzystać tego wyborczego zwycięstwa z 4 czerwca ponad miarę, tylko chcą przywrócić działanie umowy okrągłego stołu zawieranej w innych zupełnie warunkach. Głównym problemem, który był do rozwiązania był problem prawny, albowiem ordynacja w tych wyborach przewidywała, że Ponad 30 mandatów zostanie obsadzonych z tzw. listy krajowej, ważnych politycznie funkcjonariuszy strony rządowej, którym miało wystarczyć tylko uzyskanie 50% głosów, żeby wejść do Sejmu. Lista krajowa przepadła w kompromitujący sposób ku zgrozie strony rządowej, tylko i wyłącznie dwóch kandydatów z listy krajowej uzyskało mandat wyborczy. Mikołaj Kozakiewicz z ZSL-u i Adam Zieliński bezpartyjny. Co zrobić w takim razie z 31 mandatem? Problem formalny, czy można zmienić ordynację w trakcie wyborów? I strona Solidarnościowa wyraziła na ten bezprecedensowy akt właściwie depczący samą istotę wyborów, no bo wyborcy powiedzieli nie chcemy, a jednak zmieniono ordynację w trakcie wyborów między pierwszą a drugą turą. Tak, ażeby jednak ci niechciani przedstawiciele władzy mogli zostać zastąpieni przez inną ekipę wciąż reprezentującą tę samą niechcianą władzę. I taka właśnie decyzja została podjęta 8 czerwca. Nowe wybory, a raczej druga ich tura mogła przywrócić funkcjonowanie układu Okrągłego Stołu, pozwalając obsadzić stronie rządowej zarezerwowane w ramach umowy Okrągłego Stołu mandaty w Sejmie. Wybory w Sejmie można by tak z perspektywy nazwać wyborami zadziwień, bo obie strony były zdziwione i zmieszane z sytuacją. Żadna nie przewidywała z jednej strony sukcesu, z drugiej porażki, ale za to podwójny sukces strony Solidarnościowej, bo niemalże cały Senat zdobyty bez jednego głosu. No rzeczywiście to było odzwierciedlenie prawdziwego wyniku wyborów, bo do Senatu wybory miały charakter w pełni wolny. Ordynacji w systemie większościowym. Ten kandydat, który w danym okręgu zdobywał większość głosów, zdobywał mandat. I to sprawiło, że już w pierwszej turze 92 kandydatów Solidarności zdobyło te mandaty, a w drugiej turze doszło jeszcze 7 i w ten sposób 99 na 100 obsadziło Senat. To była miażdżąca większość, symboliczny wyraz tego zwycięstwa Solidarności. Niemniej oczywiście to był dopiero początek kłopotów, o tak bym to określił, od strony kuchni politycznej tamtego czasu. Myśmy się cieszyli, my wyborcy, mówię to w pierwszej osobie liczby mnogiej, bo należałem do tej grupy, która mogła wtedy już głosować, wielomilionowej niewątpliwie grupy, która cieszyła się zwycięstwem Solidarności. Myśmy więc cieszyli się, a tymczasem nasi reprezentanci, kierownicza ekipa z OKP z profesorem Geremkiem, z Januszem Onyszkiewiczem, z samym Lechem Wałęsą także głowiła się, jak zabezpieczyć trwanie układu okrągłostołowego, którego głównym zwornikiem miał być wybrany, to była także część tego układu, przez Zgromadzenie Narodowe, czyli przez połączony Sejm i Senat prezydent. Tym prezydentem oczywiście miał być Wojciech Jaruzelski. Czy w tej nowej sytuacji, jaką stworzył wynik wyborczy Jaruzelski na pewno otrzyma mandat na urząd prezydenta głosami nowych posłów i nowych senatorów, sytuacja zaczęła robić się chwiejna i niepewna. I ona nadała no, zupełnie nową dynamikę polityczną temu wszystkiemu, co się w Polsce działo w 1989, a później w 1990 i 1991 roku. Cieszę się bardzo z wyniku. Jacek Kuroń, poseł na Myśmy się umówili tak, że ten proces ma być pokojowy i jednym z elementów tego procesu, że prezydent będzie reprezentował rzeczywiście koalicję rządową. Głosami koalicji taki prezydent został wybrany i słusznie, a że taką delikatną większością to bardzo dobrze, bo ma wielkie uprawnienia. I niech pamięta o tym, że ma przeciw sobie tak wielką część społeczeństwa i powinien o nią dbać. Sławomir Wiatr, poseł na Sejm, reprezentujący Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Dzisiaj przeszliśmy jedną z przeszkód, ale dopiero pierwszą przeszkodę. Ten urząd i osoba, która mają pełnić, spełni rolę stabilizatora w okresie wielkich przemian. I... Nie widziałem innego kandydata niż generał Jaruzelski. Oddałem swój głos. Głosowanie było jawne, więc mogę powiedzieć właśnie na generała Jaruzelskiego. I spadł mi kamień z serca po prostu. Rozpoczęły się protesty, które związane były z kandydaturą generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Ostatecznie został nim 19 lipca jednym głosem. Oczywiście była to kwestia dotrzymywania umów i dogadania się przecież. Inaczej chyba nie było. Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy moment w naszej historii politycznej najnowszej, no nie chcę powiedzieć zakłamany, ale przykryty taką patyną pewnej szacowności, no układ okrągłego stołu dotrzymany, spokojnie przebiega transformacja, w istocie były to chwile dramatyczne. Wspomniany przez panią redaktor na wstępie artykuł Adama Michnika z 3 lipca. Znowu otwartej przecież ledwie niespełna dwa miesiące wcześniej gazety wyborczej, głównej wtedy trybuny całej, jak się wydawało, czy w każdym zdecydowanej większości środowisk solidarnościowych całej opozycji. Ten artykuł noszący tytuł Wasz prezydent, nasz premier... No, kojarzy nam się z takim klarownym nowym wariantem sytuacji politycznej, w której następuje podział władzy. Już nie w całości kontroluje wszystko PZPR, ale część władzy miałaby przejść na stronę opozycji. Otóż w istocie te propozycje sformułowali wcześniej przedstawiciele strony partyjnej Józef Czyrek i Janusz Rejkowski, a sformułowali ten pomysł dlatego, że chcieli ratować kandydaturę Jaruzelskiego na urząd prezydenta właśnie. Ta kandydatura po wyborach w dwóch turach nagle okazała się bardzo zagrożona, a więc podkreślone było w tej propozycji sformułowanej przez stronę rządową, że to nasz prezydent ma być, nasz, czyli Jaruzelski, a wtedy możemy wam nawet oddać premiera. Adam Michnik zmienił te zaimki dzierżawcze. Wasz prezydent to oczywiście Jaruzelski. Nasz premier to ktoś reprezentujący stronę solidarnościową. Ale znów zupełnie inaczej niż interpretujemy to w takiej powszechnej wiedzy, Ex post, widząc od razu w tym zapowiedź premierostwa Tadeusza Mazowieckiego. Takie proste to nie było. Nie, nie. Adam Michnik miał zupełnie inną konstrukcję na myśli porozumienia OKP, Obywatelskiego Komitetu Politycznego przy Lechu Wałęsie, czyli tej politycznej reprezentacji strony solidarnościowej z PZPR, tymi, których Adam Michnik określał jako reformatorów, po to, by wybrać kogoś no być może z tej właśnie części solidarnościowej opozycji, która była do zaakceptowania dla owych reformatorów PZPR-owskich i tak stworzyć koalicję OKP z pzpr -em. I w tym momencie zdecydowanie Tadeusz Mazowiecki był przeciwko temu układowi. Nie dlatego, że był w niezgodzie z Adamem Michnikiem czy z Jackiem Kuroniem, który popierał tę koncepcję, ale dlatego, że uważał, że przedwczesne jest przejmowanie odpowiedzialności za... Za władzę przez Solidarność, że kryzys gospodarczy jest tak głęboki, że w tym momencie to raczej PZPR powinien kontynuować odpowiedzialność za niezbędne reformy i tracić popularność. Była w tym ostrożność charakterystyczna dla Tadeusza Mazowieckiego, by nie ryzykować dużej odpowiedzialności. Rozumiem, że kandydatura generała Czesława Kiszczaka nie wzbudziła zatem protestów jako tego, który ma sformować ten rząd. No, wzbudziła bardzo duże protesty w wewnętrznych dyskusjach, które rozwijały się w OKP. Przypomnijmy, no najpierw to wrażenie słabości strony rządowej podkreśliła jeszcze sama procedura wybrania Jaruzelskiego na prezydenta. Pani redaktor to we wstępie do naszej audycji przypomniała, że został wybrany jednym głosem, a został wybrany tylko dlatego, że siedmiu reprezentantów strony Solidarnościowej oddało głosy nieważne, a więc de facto poparło Jaruzelskiego, bo zmniejszyło pulę tych głosów, które liczyły się w samym wyborze prezydenta. Parlamentarna gra to była? Tak, parlamentarna gra, która zrobiła wrażenie no, perfekcyjnej układanki, no bo pozwolić przejść jednym głosem, no to jest z jednej strony dotrzymać umowy, ale z drugiej strony pokazać, no, że wisi na włosku ta kandydatura, że cała siła polityczna Jaruzelskiego została ograniczona do poparcia Solidarności de facto. Tych siedmiu posłów było związanych ze środowiskami klubów inteligencji katolickiej. To był m.in. Stanisław Stoma, Andrzej Wielowiejski, profesor Stelmachowski. Wielu zresztą przedstawicieli strony Solidarnościowej miało im bardzo za złe to oddanie głosów nieważnych jako swego rodzaju gest Piłata, umycie rąk albo też po prostu wręcz poparcie Jaruzelskiego, co dla ludzi na świeżo pamiętających zbrodnie stanu wojennego no nie kojarzyło się najlepiej. Dzisiaj też wiemy, że Jaruzelski mógł nie być wybrany. Właśnie owe głosy nieważne, solidarnościowe, którego poparły de facto, były wynikiem ogromnego nacisku, jaki wywarł za wyborem Jaruzelskiego nie ambasador rosyjski, ale ambasador Stanów Zjednoczonych. No, dzisiaj wiemy z dokumentów ujawnionych w ostatnich 30 latach, że ambasador John Davis odegrał kluczową rolę w namawianiu posłów OKP do głosowania za Jaruzelskim. Otóż z punktu widzenia prezydenta George'a Busha, wtedy sprawującego swoją administrację, najważniejsza była stabilność stosunków ze Związkiem Sowieckim. Jawne wypadnięcie Polski z kręgu kontrolowanej zmiany było traktowane przez Busha i Departament Stanu w Waszyngtonie jako bardzo niebezpieczne, ryzykowne Tenże prezydent George Bush, oczywiście senior, ojciec późniejszego także przez dwie kadencje prezydenta George'a Walkera Bush'a juniora. Otóż George Bush senior zasłynął, jeśli można tak powiedzieć, albo dla wielu innych okrył się niesławą przez swoją wyjątkową ostrożność w stosunkach z ZSRR i niechęć choćby do uznania tych niepodległościowych ambicji, nie tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także na przykład Ukrainy, kiedy odwiedził Kijów, George Bush, wezwał de facto mieszkańców Ukrainy, żeby nie odrywali się od Związku Sowieckiego, żeby pozostali w Związku Sowieckim. Dziś mówimy o burzliwym drugim półroczu 1989 roku. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa. Panie profesorze, ale w tym gorącym czasie w lipcu odwiedził Polskę prezydent USA George Bush. Przed nominacją generała Jaruzelskiego na prezydenta to też miał być wymowny gest tego spokoju w regionie na rzecz zadowolenia Moskwy? Oczywiście, tylko wtedy akurat George Bush nie wygłaszał w czasie swojego ważnego bardzo politycznie Pobytu w Warszawie 9-11 lipca 1989 roku nie wygłaszał tego rodzaju otwartych tekstów, poprzyjcie Jaruzelskiego, nie odrywajcie się od Związku Sowieckiego. Natomiast tutaj zostawił takie instrukcje swojemu ambasadorowi i ten rzeczywiście wykonał wielką pracę lobbystyczną na środowiska OKPWT, poparły Jaruzelskiego i tak się to stało. Ale to był tylko znów następny etap kryzysu politycznego, który w Polsce się rozwijał i który wcale nie przebiegał według planów z góry założonych przy okrągłym stole. No właśnie, czy konsekwencją tego politycznego klimatu, tego upalnego lata 1989 roku było przekazanie misji tworzenia rządu generałowi Czesławowi Kiszczakowi, no to zupełnie jakby wrzucić granat do środka? Rzeczywiście Jaruzelski chyba nie zdawał sobie sprawy ze stopnia niepopularności generała Kiszczaka. Wyobrażał sobie, że Kiszczak jako konstruktor Okrągłego Stołu zostanie przyjęty w roli nowego premiera. Tyle tylko, że Kiszczak kojarzył się stronie Solidarnościowej nie tylko i nie przede wszystkim z Okrągłym Stołem, ale bardziej ze Stanem Wojennym i z represjami. I tu zaczęła się właśnie w lipcu bardzo ciekawa gra, ponieważ z jednej strony Adam Michnik kontynuował swój pomysł porozumienia ze skrzydłem reformatorskim, jak to określał razem z Jackiem Kuroniem, PZPR. Natomiast Lech Wałęsa upełnomocnił nową zupełnie postać na rynku politycznym, by tak rzec polskim, mianowicie świeżo wybranego senatora Solidarności Jarosława Kaczyńskiego, bliskiego współpracownika. Do tego, by to Kaczyński poprowadził rozmowy, które wytworzą nową, alternatywną wobec PZPR większość w Sejmie i pozwolą na stworzenie rządu w oparciu o koalicję nie z pzpr ale z ZSL-em i z Stronnictwem Demokratycznym. I Jarosław Kaczyński takie negocjacje skutecznie przeprowadził. Przedstawił wynik tych negocjacji 16 sierpnia na posiedzeniu OKP i od tej pory scena polityczna w Polsce nabiera kształtów, które już rozpoznajemy. Po jednej stronie Jarosław Kaczyński, po drugiej stronie... Środowisko Gazety Wyborczej, ponieważ na tym posiedzeniu OKP Jarosław Kaczyński no, spotkał się z bardzo dużą krytyką ze strony e, takich e, przedstawicieli tego lewego skrzydła OKP, jak Andrzej Celiński, jak Andrzej Szczepiorski. I Adam Michnik na tym posiedzeniu rzucił pamiętne słowa, że rząd trzeba robić z panami, nie z lokajami, to znaczy z PZPR-em, a nie z ZSL-em e, czy Stronnictwem Demokratycznym. Tyle tylko, że już stolik tych negocjacji z PZPR-em, o którym marzył Adam Michnik, został wywrócony i faktyczna polityczna koalicja z ZSL-em i SD przeciwko PZPR-owi została zawarta. Dopiero to utorowało drogę do rządu Tadeusza Mazowieckiego. Lech Wałęsa poinformował wtedy właśnie w połowie sierpnia, kiedy okazało się, że Kiszczakowi nie uda się utworzyć rządu, no bo nie miał poparcia Solidarności, nie miał poparcia także ZSL-u i SD. Wałęsa powiedział, że ma trzy kandydatury na nowego premiera, Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia i Bronisława Geremka. Jednakże Wałęsa jednoznacznie postawił wtedy na Tadeusza Mazowieckiego, obawiając się zbyt dużej siły tej lewicowej grupy, której rzecznikiem niejako była Adam Michnik i Gazeta Wyborcza i dlatego Wałęsa był głównym patronem kandydatury Tadeusza Mazowieckiego. Czas lata 1989 roku symbolizuje zdjęcie trzech tenorów Wałęsa, Malinowski, Jóźwiak, a potem telewizyjny przekaz Tadeusz Mazowiecki na mównicy sejmowej z palcami w geście zwycięstwa literą V, zasłabnięciem, ale też ze słowami. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. Co miał na myśli autor tych słów i jak je zinterpretowano? Spór o to trwa do dzisiaj, spór między tymi, którzy mówią, że te słowa to obietnice bezkarności dla autorów zbrodni systemu komunistycznego. No skoro jest mowa o tym, że odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu, to znaczy... Nie odpowiadać będą ci, którzy popełnili rozmaite wykroczenia lub zbrodnie doprowadzające Polskę do tego właśnie krytycznego stanu w 1989 roku. Inni, broniąc premiera Mazowieckiego, podkreślają, że chodziło mu po prostu o spokojne przeprowadzenie Polski przez ten czas, kiedy przecież siła, resorty siłowe, kontrola nad nimi znajdowała się wciąż w rękach PZPR. Nie wiadomo było, jak będzie reagowała Moskwa na zmiany w Polsce. Ten spór można uzupełnić jeszcze argumentem, że Tadeusz Mazowiecki nie odczytał tym swoim pamiętnym przemówieniu w Sejmie ważnego zdania, które było tam zapisane w projekcie tego przemówienia przez jego głównego doradcę ekonomicznego Kuczyńskiego, gdzie była jasna deklaracja, iż nowy rząd będzie dążył do prywatyzacji gospodarczej. Widocznie Tadeusz Mazowiecki uznał, że tego rodzaju deklaracja może być uznana jako zbyt radykalna, zbyt zniechęcająca PZP roską stronę kontraktu Okrągłego Stołu. Razem świadczy to wszystko o niewątpliwie cechującej i rząd, i przede wszystkim osobę samego premiera Mazowieckiego wielkiej ostrożności, niepewności w tej nowej roli. Mówiłem już o tym, że Tadeusz Mazowiecki wcale się do funkcji premiera nie palił wcześniej. Być może przekonywały go do podjęcia tej misji wyniki sondażu, jaki przeprowadził w Moskwie sam Adam Michnik, który w lipcu razem z Andrzejem Wajdą pojechał do Moskwy w ramach trwającego tam festiwalu filmowego, ale nie po to, żeby oglądać filmy, tylko po to, żeby dostać się na Kremlę. I rzeczywiście Adamowi Michnikowi udało się porozmawiać wtedy z bardzo ważną postacią, szefem Wydziału Zagranicznego KCK PZR Walentynem Falinem. Który zasygnalizował Michnikowi, że opozycja może sformować rząd w Polsce, że w Związku Sowieckim dzieją się tak straszne rzeczy z punktu widzenia KPZR. Gorbaczow ma tyle kłopotów u siebie w domu, że pogodzi się z rządem, który będzie spokojnym, ale już niekomunistycznym i zapewni stabilne stosunki z Moskwą, choć już nie oparte na podległości jednej partii komunistycznej, partii matce, czyli kpzr -owi. Mam wrażenie, że to nie oznacza, że nie trzeba patrzeć stronie solidarnościowej na ręce, skoro generał Kiszczak został szefem MSW, a generał Florian Siwicki szefem MON to przecież ludzie generała Jaruzelskiego. Tak jest. No, negocjacje, które trwały od 24 sierpnia, kiedy Sejm powierzył funkcję premiera Tadeuszowi Mazowieckiemu, a 12 września, kiedy utworzono rząd Mazowieckiego, wypełnione były takimi sporami, ile realnej władzy otrzyma strona opozycyjna czy solidarnościowa. Te kluczowe resorty MSW i MON pozostały w rękach starego układu. Pewnego rodzaju hamulce przemian są wciąż w rękach nomenklatury stanu wojennego. Czy konsekwencją tego było to, że już w październiku zaczęto palić akta MSW i służb wojskowych? To jest bardzo smutna strona tej dynamiki sytuacji w Polsce w 1989 roku, w drugiej połowie. Dynamiki, która znalazła swoje symboliczne odzwierciedlenie właśnie w słowach premiera Mazowieckiego mówiących o odkreśleniu przeszłości grubą linią. Jednym z elementów odkreślania tej przeszłości, ostrożności powiedziałbym, jaką wykazywał premier Mazowiecki w swoim zachowaniu, tego poczucia niepewności, że jednak nie wiadomo co zrobi Moskwa, nie wiadomo co zrobią generałowie w Polsce, ta frakcja generalska, bo używał takiego określenia Tadeusz Mazowiecki, to wszystko wpłynęło również na przymykanie de facto oka na proceder niszczenia dowodów zbrodni i możliwości szantażowania także strony opozycyjnej przez prywatyzację w cudzysłowie tajnych zasobów Służby Bezpieczeństwa. Przypomnę, że w 1989 roku SB miała zarejestrowanych 79 tysięcy tajnych współpracowników. Ich akta w dużej mierze zostały albo zniszczone, albo właśnie rozeszły się gdzieś po prywatnych piwnicach rozmaitych pułkowników. I szafach, jak się później tak, okazało. I, I szafach, tak. Paradoks chyba tamtych czasów goni paradoks, no bo także w październiku Polska zwróciła się z prośbą do Związku Radzieckiego o wszczęcie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej i o wyjaśnienie okoliczności procesu 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego porwanych do Moskwy w 1945 roku, a niebawem będący w Moskwie Tadeusz Mazowiecki stwierdził, Właśnie to zapewnił o niezbędności Sojuszu Polsko-Radzieckiego bez względu na zmienione okoliczności. Tak, rzeczywiście bardzo trafnie pani redaktor przypomniała, czy zderzyła te dwa elementy kroniki 89 roku. Można by dorzucić do nich jeszcze element nieco wcześniejszy, mianowicie dwa dni po nominacji na premiera, 26 sierpnia, Tadeusz Mazowiecki przyjął pierwszego gościa zagranicznego, którym był nie kto inny jak szef KGB Władimir Kriuczkow. Symbolicznie sama głowa tej struktury inwigilacji, nadzoru i przemocy nad całym systemem sowieckim. Jakoś nie docenił chyba Tadeusz Mazowiecki właśnie tego symbolicznego znaczenia, że to był pierwszy gość zagraniczny, jakiego przyjmuje premier Mazowiecki. Później tłumaczył, że zdecydował się na przyjęcie Kriuczkowa, ponieważ chciał go właśnie przekonać o tym, że Polska będzie krajem przyjaznym dla Związku Sowieckiego, co prawda suwerennym już, ale jednak zachowującym zasady układu sojuszniczego z 1945 roku. No, tego upokarzającego układu, który Stalin narzucał Polsce w czasach pierwszego Gomułki, Bieruta. To raz jeszcze odzwierciedla zasadnicze nastawienie premiera Mazowieckiego ostrożność. I to było także bardzo widoczne w czasie pierwszej wizyty premiera Mazowieckiego na Kremlu u Gorbaczowa w listopadzie 1989 roku. Płynęło to także na swoisty paradoks. Przykry z punktu widzenia naszej tradycji wolnościowej i niepodległościowej. Polska była tym krajem ze wszystkich krajów bloku sowieckiego, który najsłabiej, a raczej w ogóle nie upominał się o rozwiązanie Układu Warszawskiego, o wystąpienie z RWPG. Pod tym względem zarówno Czechosłowacja, od 90 roku już na czele z Wacławem Hawlem jak i Węgry będą o wiele długości dystansowały Polskę w dążeniu do rozmontowania ustrojowych pozostałości systemu moskiewskiej dominacji nad Europą Środkowo-Wschodnią. No i rzecz najbardziej przygnębiająca, choć tutaj to nie jest wina premiera Mazowieckiego, tylko tej logiki, którą jego nastawienie, ostrożność, odzwierciedla znakomicie. Wolne, demokratyczne wybory w Polsce zostaną przeprowadzone najpóźniej ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomnijmy, że Druga Rzeczpospolita była w stanie zorganizować wolne, demokratyczne wybory 9 tygodni po odzyskaniu niepodległości. Trzeciej Rzeczpospolitej zajęło 2,5 roku czy blisko 2,5 roku do jesieni 91, by zdecydować się dopiero na przeprowadzenie wolnych wyborów. No to pokazuje to poczucie jakiegoś strachu, lęku i być może także jednak no, mentalności części elit solidarnościowej opozycji, które zżyły się z przekonaniem, że najważniejszy jest układ okrągłego stołu, że najbezpieczniej jest jednak w cieniu Moskwy wychodzić Powolutku, krok za krokiem z tego systemu zależności, bo rozchwianie tej sytuacji geopolitycznej może być dla Polski niebezpieczne. I dodajmy od razu, że były powody, żeby to rozchwianie odczuwać w 1989 roku. Pani redaktor wspomniała wizytę kanclerza Helmuta Kolla we wstępie do naszej audycji, wizytę w Polsce w listopadzie, wizytę przerwaną wskutek wydarzeń w Berlinie runięcia muru berlińskiego i otwartej w ten sposób perspektywy zjednoczenia Niemiec. I znów tutaj premier Mazowiecki zachował się, powiedziałbym, jak dziecko PRL-u, a może inaczej dziecko doświadczeń II wojny światowej, przedstawiciel starszego pokolenia, dla którego groźba zjednoczonych Niemiec i możliwość rewizji granicy zachodniej Polski była odczytywana jako coś, co może się wydarzyć. Z punktu widzenia młodszego pokolenia te zagrożenia były mało przekonujące, a Mazowiecki podkreślał, że w tej sytuacji, kiedy nagle jednoczą się Niemcy, kiedy może powstać kwestia ostatecznego zatwierdzenia lub niezatwierdzenia zachodniej granicy Polski, Trzymanie się rąbka spódnicy imperatorowej, która teraz nazywa się już nie Katarzyna II, tylko Michał Gorbaczow, jest jakimś rozwiązaniem i dlatego razem z prezydentem Jaruzelskim premier Mazowiecki będzie objeżdżał te zachodnie garnizony ludowego dawniej, a obecnie już po prostu Wojska Polskiego. No i to jest kolejny paradoks i tu już na pewno to jest obciążenie także hipoteki premiera Mazowieckiego. Ten rząd, który on reprezentował, będzie wyjątkowo niespieszny w negocjacjach o wycofaniu wojsk sowieckich z Polski. I znów Polska będzie ostatnim krajem, który wojska sowieckie opuszczą znacznie później niż miało to miejsce w Czechosłowacji i na Węgrzech. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Jak zatem traktować takie oto dwa wydarzenia? W końcu października aktorka Joanna Szczepkowska powiedziała w telewizji polskiej 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. A w listopadzie Legwa Wałęsa, który był w Stanach Zjednoczonych w kongresie wygłosił przemówienie, które rozpoczynało się słowami. My naród, we the people. Puste to słowa, puste wystąpienia? Myślę, że to drugie wystąpienie, piękne przemówienie, nie przez Lecha Wałęsa napisane. Jacek ale... Kalabiński tak tłumaczył, tak, ale Jacek napisał... Kalabiński je tłumaczył wspaniałą angielszczyzną. Ono wyrażało coś, co było bliskie etosowi amerykańskiej demokracji, że oto naród może mówić własnym głosem. I Lech Wałęsa, w którym widziano prostego elektryka, który przewodził wielkiemu ruchowi wyzwolenia tego narodu, może teraz w kongresie wystąpić w roli reprezentanta całego wolnego już społeczeństwa. Widzimy w szczegółach, które dzisiaj omawiamy, że ta wolność miała swoje ograniczenia, miała swoje paradoksy, swoje lęki. Rzecz jasna nie widać tych paradoksów, tych lęków z niesłychanie uproszczonej wypowiedzi znakomitej aktorki, pani Joanny Szczepkowskiej. Która może przejść tą wypowiedzią albo do dziejów głupoty polskiej Albo uroczej naiwności czy nadziei, że ustrój, system Zniknął nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 4 czerwca 1989 roku, czy też 12 września Kiedy powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego Niestety takiego dotknięcia czarodziejskiej różdżki nie było I nie ma w historycznej rzeczywistości Transformacja w Polsce to określenie przyjęło się, była zjawiskiem no niewątpliwie nacechowanym. Z jednej strony bardzo silnym dążeniem do zachowania kompromisu ze starym układem władzy, zabezpieczenia jego interesów, czego symbolem najważniejszym był wybór Wojciecha Jaruzelskiego, twórcy stanu wojennego, czystek, antysemickich, prześladowań w Wojsku Polskim w okresie stalinowskim. Na prezydenta tej nowej Rzeczpospolitej, no a z drugiej strony przecież właśnie to palenie akt SB i bezkarność de facto zbrodniarzy nawet stanu wojennego, historii, o której także trzeba pamiętać. No i fakt taki, że prawie w końcówce roku Sejm kontraktowy śpiesznie zmienił nazwę PRL na Rzeczpospolitą Polską. PZPR przestała pełnić przewodnią rolę narodu. Zapisano swobodę tworzenia partii politycznych. Czy co? taki jaśniejszy punkt tamtych czasów? To właśnie jest bardzo ważny w sensie ustrojowym, prawnym. Symbol tego przełamywania starego systemu i przechodzenia w nowy. Te decyzje z 29 grudnia 1989 roku można powiedzieć, że zamykają pierwszy etap tworzenia systemu politycznego już wolnej Polski. A będzie dokonywało się to w praktyce wolno, na pięciach, walkach politycznych, o których będziemy mówili już za tydzień. Była to audycja Historia Żywa.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 Oczywiście w programie pierwszym. Dorota Truszczak, polecam.